Kart historii. Spotkanie z UFO w togo w 1974 roku. Spotkania z UFO nie ograniczają się jedynie do świata zachodniego, choć niewątpliwie z obszarów takich jak chociażby Afryka, pochodzi niewiele stanych nam przypadków. Jednak te, o których informacje przedostały się do środowiska ufologicznego, były niezwykle ciekawe, a wręcz unikatowe tak jak słynne lądowanie obiektu UFO na placu szkolnym w Ruwa w Zimbabwe w 1994 roku. Jednakże wydarzenie, które miało miejsce w 1974 roku w Togo w zachodniej Afryce, łączy ze sobą wiele interesujących aspektów, począwszy od dziwnego oddziaływania na świadków, a skończywszy na fakcie, że obiekt obserwowany był nad wodą, na którą także wywierał wpływ. Pod koniec marca 1974 roku Francuz przebywający na wakacjach na wybrzeżu Togo był świadkiem interesującej obserwacji UFO. Wieczór 28 marca pan Awu spędził w towarzystwie togijskiej kobiety, którą dopiero co poznał. Od godziny 23 do około 2 w nocy przebywali oni razem w odległości kilku kilometrów od dużego hotelu zbudowanego na plaży niedaleko stolicy kraju Lome para spędzała czas na plaży. Warunki tego dnia kształtowały się bardzo dobrze, zaś niebo było przejrzyste. Około godziny 1.45 AW i jego towarzyszka postanowili wrócić. Jednak niespodziewanie kobieta usłyszała dochodzący od strony morza uciążliwy dźwięk. Wkrótce oboje ujrzeli ciemną masę, która płynęła w powietrzu tuż nad taflą wody, a następnie zatrzymała się w odległości około 200-300 metrów od nich. Choć świadkowie stali na suchym piasku, wkrótce w ich kierunku zbliżyła się fala. Bojąc się o to, że mogą zostać przez nią porwani, AW chwycił się pnia rosnącej w pobliżu palmy kokosowej. Trzymając się jedną ręką pnia, drugą przytrzymywał towarzyszkę. Wkrótce fale zintensyfikowały się. Niespodziewanie na ciemnym obiekcie pojawiło się także światło, które oślepiło świadków. Były to trzy wiązki światła skierowane w ich stronę. Inne wychodziły z boków obiektu, a także prawdopodobnie z jego górnej części, albo tych, które były niewidoczne dla świadków. AW nie udzielił jednak większej ilości szczegółów, gdyż światło promieni oślepiło go. W ich barwie dominował kolor biały, ale pojawiły się również żółte, różowe i niebiesko-zielone akcenty. Najciekawszy szczegół z jego relacji odnosił się jednak do fragmentu tafli wody znajdującego się pod obiektem. Jak mówił Francuz, Tafla nie była gładka, ale formowała coś w rodzaju wgłębienia. Według świadka miała ona głębokość kilku metrów oraz średnicę porównywalną ze średnicą obiektu wynoszącą 25 do 30 metrów. Stojąc skulony obok palmy i czując wodę pod stopami, świadek nie był w stanie się poruszyć. Jednak paraliż nie był spowodowany strachem czy zdumieniem, ale jeszcze inną siłą. Choć tuż przed pojawieniem się obiektu temperatura była przyjemna, po pojawieniu się świateł odnotowano znacznie jej wzrost, co przeraziło francuskiego świadka. Niespodziewanie świadek znowu odczuł przyjemny powiew chłodu. Okazało się, że obiekt oddalił się w kierunku otwartego morza, czyniąc to bardzo szybko i pozostając na jednej wysokości. Wkrótce zgasły również jego światła. On sam zaś zniknął w ciemnościach nocy. Wszystko wróciło do starego porządku. Gdy AW spojrzał na zegarek, okazało się, że jest już druga pięć, co oznaczało, że od początku spotkania z UFO minęło około 20 minut. Świadkowie ruszyli w kierunku hotelu, gdzie się potem rozstali. Mimo to w ich uszach nadal pobrzmiewał dziwny i uciążliwy gwizd. A.W. poprosił także kobietę, aby nie mówiła nikomu o ich obserwacji, bojąc się, że może zostać uznany za osobę niepoczytalną. Najciekawsze jest jednak to, w jaki sposób spotkanie z UFO odbiło się na zdrowiu świadka, Następnego ranka obudził się on zupełnie głuchy, czując w dodatku lekkość i pustkę. Wkrótce także poczuł senność, zaś gdy otknął się po kilku godzinach, poczuł niezwykle silny ból głowy. Przez kilka następnych dni zdarzyło mu się również kilka omdleń. Świadek przez długi czas nie mógł dojść do siebie po dziwnym incydencie na plaży w Togo. Od czasu spotkania stał się nerwowy, choć przedtem był raczej spokojną osobą. Zdarzały mu się także napady głuchoty, jak też uczucie duszności, którym towarzyszył niepokój. Objawy te utrzymywały się przez jakiś czas. Nie wiadomo jak zdarzenia te wpłynęły na kobietę, która tamtego dnia towarzyszyła mu na plaży. Pan A.W. nigdy szczególnie nie interesował się zjawiskiem UFO, jednak doświadczenie z Afryki, o którym opowiedział swoim przyjaciołom, sprawiło, że zgłosił się z tym do specjalizującej się w tym organizacji. Wydarzenie z 1974 roku zawiera w sobie wiele interesujących szczegółów odnośnie oddziaływania rzekomego obiektu UFO na zdrowie psychiczne i fizyczne świadka, co stanowi szczególnie interesujący aspekt bliskich spotkań z NOL. Co więcej, nieco podobne starzenie do tego z 1974 roku miało miejsce w połowie lipca 2006 roku niedaleko miejscowości Wicie na Pomorzu, gdzie świadek zaobserwowała m.in. znacznej wielkości obiekt UFO unoszący się tuż nad powierzchnią wody. Jak wiemy, fenomen niezidentyfikowanych obiektów powietrznych nie ogranicza się tylko do Europy i obu Ameryk. Choć o obserwacjach z Afryki donosi się rzadko, nie oznacza to, że nie zapisała się ona w annałach ufologii ciekawymi przypadkami, z których część pochodzi także z okresu, gdy Zachód był świadkiem narodzin, a następnie wielkiej fascynacji zjawiskiem. Na podstawie materiałów zebranych przez Joela Menarda. Opracowanie Grupa Infra. www.infra.org.pl Czytał Ivelios